Witam Cię Patryku Witam Cię Jacku W kolejnej odsłonie sklepiku z, z Horrorami Dzisiaj mamy do omówienia film osobliwy, żeby nie powiedzieć e, dziwaczny pod tytułem Freaks, czyli to da Browninga Film pochodzący z roku 1932 mhm, tak zanim, zanim o filmie to może coś nam y, wpadło do głowy, do głów w y nogi z y, kina klasy B Nie, z kina klasy B nie z kina artystycznego wpadło mi to nie do głowy, tylko do rąk zestaw filmów Luisa Buñuela, który mm -hmm. wydany został przez My Flight Cztery płyty, ale filmy takie, że mogłyby się spokojnie zmieścić na, na dwóch płytach, bo pełnometrażowe filmy to yy, Anioł Zagłady i Viridiana, a na kolejnych jest yy, Pies Andaluzyjski oraz Szymon Pustelnik który jest przetłumaczone. Mm -hmm. To naprawdę słupnik, chyba, nie? Tak, tak, tak. No, dziwne tłumaczenie, ale zostawmy to. Ładnie wydane, ale cena jest szokująca, muszę przyznać, bo o firma... około 200 zł. No. no właśnie, tym bardziej jest to dziwne, że, że mamy tam do czynienia z małymi firmami yy, powiedzmy średnio i krótkometrażowymi. Mhm. Tak, więc, tak, no, tak. jesteś mało adekwatny. ale wiesz, co, czy to ta firma nie wydała przypadkiem. No, żywych to po takie dwukutowe wydanie? Tak, tak, tak. Mhm. A czy oni też nie wydali Czapina? Wiesz, co wydali, takie jego wczesne, chyba, aha, filmy. Aha, a, a, tak, kojarzą oni, oni, oni mają bardzo ładny zjazd. Tak. Kiedyś chyba mhm. o tym dyskutowaliśmy, lata temu. Mhm. Mhm. Dobra. Lata temu, tak. Wiesz, co <laughs> oni no dobrze wyglądają? Znaczy, te, te wydanie te wydanie Romero dwukutowe, o którym pewnie wcześniej później powiemy, jest wydane bardzo, bardzo, bardzo dobrze. Polecam na DVD. Ja mam wiadomość taką hmm, chyba też z pogranicza na klasy B. Otóż y, dowiedziałem się, że powstanie kolejna wersja Mad Maxa. Tak? Nie, nie słyszałem nic o tym. Nie będzie tam grał z tego, co się zorientowałem, Mel Gibson. Nie wiem, czy na szczęście, czy nie, nie na szczęście. E, mm -hmm, ale teraz coś mi się przypomina w związku z tym, że on odmówił udziału ale jego notowania w Hollywood po kilku niefortunnych wypowiedziach zdecydowanie osła spadły, mm -hmm. więc ym, brano pod uwagę, że, że jednak się zgodzi na występ. No ale widocznie, jak mówisz, nie doszło do tego. Wiem, że... Nie wiem, kto, kto kto będzie grał Maxa, czy w ogóle tam Max się pojawi, bo to różne są pomysły, jeśli chodzi o tego typu powroty do filmów, ale będzie tam grał między innymi Charlie Theron. O, ciekawie. Tak, tym, ba tym bardziej, że... Ona, jak tak jak już wcześniej mówiłem, pewnie mówiliśmy o tym, będzie grała również w filmie nowym Ridley Scotta Prometeusz, mm -hmm. czyli, czyli rodzaju, no, to, to nie jest nowa wersja, bo od tego stara się mm, Ridley Scott odciąć zupełnie, to nie jest nowa wersja Aliena, ale coś no, w rodzaju, hmm, tak naprawdę nowej odsłony, jeśli chodzi o ten film. Mm -hmm. Ale co ciekawe, jeszcze... Idąc wiesz, dalej tropem Prometeusz, y, dla Scotta ta ekipa się zagęszcza, która y, będzie grała w tym nowej, nowym Alienie, nowym filmie Scotta, czyli Prometeusz. I to chyba świadczy o tym, że ten projekt nabiera coraz bardziej realnych kształtów, jeśli chodzi o możliwość realizacji, bo dołączył tam, oprócz Travis Theron, która będzie występowała w tym filmie, do, wy, dołączył do ekipy aktor Michael Fessbender. Czy ty go kojarzysz? Nie. On jest, ale powiem, na pewno go Okej, okay, wiem, akurat. wiem, wiem. Przecież to jest Bengaty wojny. No, Dokładnie. tak. Ten angielski oficer, mm -hmm. który prowadzi tą ognistą rozmowę w piwnicy dotyczącej jak zamawia się drinki. Ale powiem ci, że on największą karierę zaczyna robić w Hollywood. On też gra w X-Menach teraz. Zgadza się, tak. Widziałem już zdjęcia. To jest mój rocznik tak w ogóle. <laughs> A no to wygląda starzej. Dziękuję ci bardzo. Ma urodziny w kwietniu, sprawdziłem. 7.7. <śmiech> to tyle, <śmiech> jeśli chodzi o moje sp sprawy. Czyli, czyli, czyli jest szansa na to, że wkrótce zobaczymy zupełnie nowego Aliena. Fajnie, że Ridley Scott wrócił do science fiction, bo ja kiedyś widziałem i on mówił, że chętnie by zrobił jakiś film science fiction. Natomiast nie ma dobrego scenariusza dla mhm. niego. W związku z tym trzeba brać pod uwagę, że chyba w końcu się znalazł dobry scenariusz. Bo rzeczywiście on długo, długo, długo nie robił filmu fantastyczno-naukowego. Nie wiem, czy ostatnio to nie był Blade Runner? Mo, cał, to, całkiem to możliwe, sprawdzić. tak. Mm -hmm. Natomiast e, Ridley Scott teraz to nie jest ten Ridley Scott sprzed laty. No. Niestety. Teraz troszeczkę chałturzy. No znaczy, ja mam wrażenie w ogóle, że to jest Tak, nie tak. Reżyser. Ale miał początki bardzo obiecujące. Oj, pierwsze trzy filmy, kurczę, to jest, to jest no. potęga. Pojedynek, mm -hmm. jego debiut, y, mm -hmm. Alien... Mm, a później co było? Ale nie, też coś bardzo ważnego. właśnie? Nie Chyba Run, od film. razu było Blade Runner, tak. A później była legenda, nie? Z Tomem Kruzem, jeśli tak, dobrze to. pamiętam. Dobrze. Także naprawdę, wiesz, rzeczywiście masz rację, te początki. On już i tak przeszedł do historii. Relacyjne myślę, że by się wkurzył, jakby się dowiedział i Wszyscy nawet jestem, przeszedł, wydaje mi się ze sprawą Gladiatora, ten film wciąż cieszy się du dużą popularnością, tak. prawda i zainteresowaniem wiesz co, on, jak już mówimy o tym, to tak naprawdę Gladiator zaczął y, na nowo modę i udowodnił, że w Hollywood można realizować firmy y, mhm. kostiumowe, mówiące o nie wiem, tak. epopeje takie, mówiące o dawnych czasach, co była na to moda w latach 50 mhm. ostatni raz, taka wielka moda, wiesz z Czarstwa rzymskiego, El Cid, no można wymieniać, Ben Hur, Kleopatra, o którym mówiliśmy. Mm -hmm. i to się skończyło, a Scott tak naprawdę jednym filmem udowodnił, że te filmy mogą przynosić zyski, mogą być ciekawe dla współczesnych widzów. I po tym zaczęły się, król mm -hmm. Artur, wiesz, sam Scott zrobił Królestwo mm -hmm. Niebiańskie, czy jakiś tam tytuł, to był polski. Więc, więc mm -hmm. tak, to jest ważny film w ogóle, to prawda. Zachodził mm -hmm. na pewno nie wiem, czy, czy dla widzów. Dobrze, to przechodzimy no do dziworongów. Nie będzie zabawnie dzisiaj, bo przychodzimy... to nie jest zabawny film. Właśnie wiesz co, to... Tak. Też o tym myślałem i myślałam sobie o tym, nie wiem, czy powinniśmy o tym od razu powiedzieć, ale powinniśmy być, powinniśmy być ostrożni, to znaczy, jeśli chodzi o um, próbę werbalizacji, te, um, mówienia o tym, co się dzieje na ekranie, bo nie jest to proste, wiesz? Pomyślałem My sobie, że tak naprawdę można o tym filmie opowiadać, można mieć talent, wiesz, Homera albo Sienkiewicza do opisów, siedzieć tutaj na jakieś właśnie synonimy tego, co widzimy, ale tak naprawdę, jak się tego filmu nie zobaczy samemu, to... Mhm. Nie uwierzy się, tak. mogę tak powiedzieć. Trudno uwierzyć w to, co, co to jest na ekranie. Ten film jest, tak jak powiedziałem we wstępie, zupełnie osobliwy, zupełnie dziwaczny, zupełnie porażający. A to dlatego, że mamy do, do czynienia z czymś, czego tak naprawdę w Hollywood nigdy wcześniej, a tak naprawdę nigdy potem nie było. Mówimy tutaj o, o Hollywood, bo wiesz, były takie filmy... Hmm, dziwaczne, robione, wiesz, gdzieś, gdzieś, gdzieś w, w studiach takich mniejszych, takich jak, nie wiem, Zombie Holocaust, hmm? czy Mondo Khan albo nawet El Topo Chodorowskiego, hmm, ale tutaj mamy do czynienia, i jest mega ciekawe, z reżyserem znanym wtedy, w latach 30 i ze studiem, które było wtedy i przez długi czas największym studiem filmowym Hollywood, hmm. czyli Metro Meyer. To jest producent hmm. filmu Freaks. Tak, ale zauważyłeś, że teraz ten film jest dystrybuowany przez Warner Bros., to wydanie, które mamy, to jest wydane tak. przez Warner Bros. I, i, i też studio tak. ma do tego tak, prawa teraz. Znaczy, wytwórnia Warner Bros. Mm. Mm. Tu, Patryk, chodzi tak, o pewne tak. kłopoty. Studia MGM, mm -hmm. które te studia przeżywa. Ona zaczyna mm -hmm. wyprzedawać swoje archiwa, aby móc utrzymać się tak naprawdę. Tutaj pamiętasz, kłopoty były na przykład z tak, ostatnim Tak, tak. No one już były na skraju mm. przepaści, ale te, z tego, co się dowiedziałem mm. ostatnio, no to powoli wychodzi z kryzysu. Tak, tak, tak. A no, widzisz, ciężko pogrzebać kurę, mm -hmm. która złosi, znosi złote jajka. Tak, tak. ja tutaj o, o Bondzie, Ale rzeczywiście był kłopot związany z, no, z wypłacalnością studia MGM. W związku z tym, studia przeżywa od jakiegoś czasu. Kłopoty. To, co się tak cyklicznie dzieje, wiesz? Jak, jak różne zjawiska ym, przyrodnicze czy atmosferyczne, bo ja na przykład pamiętam, jak czytałem o studiu Walt Disney'a albo o studiu Universal, co jakiś czas, raz tam wiesz, na dekadę mhm. jest kryzys. I potem studio znowu wychodzi z tego kryzysu. Być może tak jest z MGM. Zobaczymy, będziemy, będziemy musieli się przyglądać temu. Mhm. Wiesz co, Natomiast stanem, trzeba ostrzec, może... wydaje mi się, że będziemy dzisiaj spoilerować, bo trudno mówić o tym filmie bez finału. No, on jest tak istotny mm -hmm. i tak ważny dla całości, mm -hmm. że po prostu nie można go pominąć. Także ja mam taką propozycję: osoby, które słuchały, które oglądały film, niech nas wysłuchają. Które jeszcze nie oglądały, niech najpierw zobaczą i później nas wysłuchają. <laughs> No, przynajmniej tak, albo pominął rzeczywiście ten fragment, kiedy będziemy mówić o finale, dlatego że bez opowiedzenia o finale nie jesteśmy tak naprawdę w stanie powiedzieć, dlaczego ten film robi dziś takie wielkie wrażenie. Tak, tak, tak, jest, Bo bardzo, ten finał jest bardzo ważny. tym bardziej, do, do różnego, że jest bardzo dyskusyjny. Z różnych powodów. Jest... Mm. Mhm, mhm, mhm. Tak. tak, ale do tego, do tego dojdziemy, wiesz co, zanim o, o treści filmu, ja proponuję, żebyśmy powiedzieli, już pewnie, wiesz, po pobudziliśmy mm, jakby apetyt ludzi, którzy tego filmu jeszcze nie wiedzieli, dlaczego on jest tak niesamowity, ale ja bym jednak jeszcze podtrzymał w pewnej niepewności tych, którzy nie, nie wiedzą za dużo o Fricksach i może pomówilibyśmy o Browningu, bo myślałem sobie, że mówiąc o Tocie Browningu, który jest reżyserem tego filmu, mówiliśmy w, o nim w przypadku Drakuli, ale mm, niewiele powiedzieliśmy o tym, kim był ten człowiek, a w tym wypadku wydaje mi się, że pewne Fragmenty z jego życiorysa pozwolą nam zrozumieć, dlaczego on brał się z realizacją tego rodzaju filmów. Bo trzeba przyznać, że to jest event w jego karierze, ten film, ale nie jest to pierwsze spotkanie jego filmowe z tematem cyrku, z tematem takim wodewilowym. Ja wyczytałem na przykład, że on jako kilkuletni, kilkudziesięcioletni chłopak, bo w wieku 17 lat, uciekł z domu, tak jak wiesz, bohaterowie... Marka Twaina, powieści Huckleberry Finn czy, czy, czy Tomek Sire i dołączył do trupy teatralnej, albo raczej do, do takiej trupy carnaval, takiej trupy cyrkowej. I tam jako młody chłopak przeżył, czy, czy spotkał się z tym rodzajem rozrywki, który, czy wierzymy w to, czy nie, ale wtedy, na przełomie XX wieku, cieszył się niebywałym powodzeniem. Mówimy tutaj o teatrze osobliwości, teatr osobliwości, czy, czy, czy, czy, czy no, pewnych, ty, pewnych kalectw fizycznych i upośledzeń, um, upośledzeń psychicznych. Rzeczy, które wtedy no, dziwnym trafem, bo mówimy o epoce, wiesz, schyłku epoki wiktoriańskiej, naprawdę y, trzeba by dużo tutaj mówić o takim tle społecznym, socjologicznym. Dlaczego tak się działo? No, skoro kiedyś ludzie, wiesz, cieszyli się z walk gladiatorów w starożytnym Rzymie, to tak było, że ludzie potrafili czerpać przyjemność z oglądania różnego rodzaju kalestw I, i, i rzeczywiście tego typu teatry osobliwości były częścią amerykańskiej kultury, te teatry jeździły po różnych Stanach Zjednoczonych i tam za drobną opłatą zachęcani ludzi przez, przez, przez takich naganiaczy oglądali na przykład kobietę z brodą, y, bliźniaków siamskich lub y, na przykład, i to jest ciekawe, y, ludzi słoni. To jest, to jest ciekawe w tym kontekście, że, że, że mamy taką postać autentyczną. Możemy chwilę zboczyć z tematu, ale, ale na pewno przychodzi ci na myśl film Davida Lynch'a pod tytułem The Elephant Man, czyli człowiek-słoń, który nie jest niczym innym, ale opowieścią o autentycznej postaci. On się chyba nazywał John Maverick, jeśli dobrze pamiętam. Postać... Y, Człowieka dotkniętego deformacją, deformacją ciała, dlatego nazywany był człowiekiem słoniem. I on właśnie, ten, ten, ten, ta postać autentyczna występowała w takim cyrku, była zmuszona do tego, żeby, żeby zarabiać w ten sposób na życie, pokazując się ludziom. I, I musimy brać to pod uwagę, że Todd Browning, jak wielu mu współczesnych, spotkał się z tego typu... No, w cudzysłowie, przedstawieniami widział je na własne oczy i musiało to na pewno wpłynąć na jego twórczość i na jego życie. Mhm. Tym bardziej, że te wątki cyrkowe no, przewijają się przez jego twórczość. Znaczy e, Przewija się też odmienność, nawet Dracula można powiedzieć, mhm. że jest pewnego rodzaju odmiencem. Widzieliście taki jego film Demon cyrku? Lączanej tam grał. Tak, tak. Niemy, niemy film. Tak, tak, tak, mhm. tak. No to mamy i cyrk i, i kalekę, prawda? Tutaj. W tym wypadku. Wiesz, to, tak, masz rację. I to jest mhm. kolejna bardzo ważna sprawa, o której się nie pamięta, mówiąc jeszcze na chwilę o mhm. Browningu, o której może nie pamiętają współcześni widzowie. Ten facet współczesnym widzom, czyli widzom lat 20 i 30 a zwłaszcza końca lat 20 tak naprawdę był znany jako reżyser filmów niemych. On, nie wiem czy wiesz, zaczynał przy, jako drugi reżyser w filmie na Narodziny Narodu. A nie, to tego nie widziałem. No to hmm. niezła jazda, no. Tak, no, to co jest bardzo ciekawe, film, który też może nie jest dzisiaj tak bardzo znany, ale jest to kamień milowy, mm -hmm. jeśli chodzi o amerykańską kinematografię, pomijając również pewne... Nie, no jest kinety... znany, jest Jacek znany. Tak? No, jest, no. Dobrze, musi być, no, hmm. wszyscy studenci filmoznawstwa muszą to okay, zobaczyć, no jest, jest nie, to znane, nie, tak, tak. Ja wiem, ale nie tylko studenci filmoznawstwa. <laughs> ja nas, wiem, nas ale wydaje mi się, że dobrze. ten tytuł jest skojarzony dostatecznie, dobrze, no, więc, dobrze, więc poprzestajmy na tym, że to jest yy, rzeczywiście ważny film i tam yy, przy się. Todd Browning yy, szlifował swoje yy, umiejętności reżyserskie, ale właśnie to chciałem powiedzieć, jak się patrzy na filmografię Browninga, to wspomniałeś o tym, on realizował, większość filmów, jakie zrealizował, to były filmy Nieme i mały procent tego, co my oglądamy po stronie filmu dźwiękowego, to są właśnie filmy dźwiękowe. A jego filmy Nieme, tak jak wspomniałeś, na przykład te filmy z Lonem Czanejem. no wtedy cieszyły się dużym powodzeniem. I Lon Chaney razem z Browningiem stworzyli taki duet. Tu warto wspomnieć o tym, bo może o Chaneyu samym nie będziemy mówić za dużo w naszym podcaście, ale na pewno wcześniej czy później będziemy mówić o jego synu, czyli Lonie Chaneyu Juniorze. A Chaney Senior, czyli ojciec y, Wilkołaka, tak powiedzmy, jest nazywany człowiekiem o tysiącu twarzach i jest tak, tak, na, tak naprawdę uh -huh. uznawany za prekursora charakteryzacji uh -huh. filmowej. Uh -huh. To jest niebywałe. To, co ten człowiek sobie robił sam, y, robiąc to w chałupniczymi metodami. Ja wyczytałem na przykład, że przy niemej wersji Uniwersalu Upiora w operze, on. Y, używając kitu do okien, wykałaczek, drutu, sam tworzył te maski na sobie, co kończyło się na przykład krwawieniem i wizytami w szpitalu, czyli przerywaniem planu filmowego. Ale rzeczywiście zagrał w kilku filmach Browninga, Unholy Tree, ten film, o którym ty wspomniałeś, gdzie rzeczywiście temat kalectwa i temat cyrku jest obecny. To bardzo istotne, tak. Ale ja oprócz, szybko jeszcze powiem, że, że znam chyba większość filmów jego dźwiękowych. Pierwszym filmem dźwiękowym Browninga był pochodzący z 1929 roku film potem The Thirteen Chair, gdzie zagrał Bela Lugosi, rolę, rolę drugoplanową, ale to jest pierwsze spotkanie Browninga z Lugosim. Jest film Dracula, jest film Dziwolongi i jest jeszcze film Mark of the Vampire, znasz ten film. Fajny film, z, również z Douglas'em, i jest film mniej znany, a równie ciekawy pod tytułem Devil Doll, czyli diabelska lalka. Ale te wszystkie filmy, rzeczywiście, jak jakie pamiętam, nawet te filmy, te filmy dźwiękowe, one mówią o, pewnym, o pewnej takiej obsesji, czy o takim motywie, który się pojawia w twórczości Browninga, czyli rodzaju odmienności szeroko pojętej, tak tam się pojawia. Ja nie, nie wiem, czy wspominałem przy okazji Drakuli, że kilka lat temu w Krakowie bodajże odbył się przegląd Toda Browninga. Tak, mówiłeś. No, to. Fajnie. To jest ciekawe. Nie pamiętam zestawu tego filmów, ale na pewno tam był Drakule i na pewno były dziwolągi. Natomiast ciekawe w tym jest to, że to nie jest reżyser szczególnie popularny, szczególnie kojarzony. Drakule każdy zna jakby, albo większość osób zna już po samym tytule. Natomiast nazwisko Browninga jednak znane jest chyba takim mniejszy, zdecydowanie mniejszej grupie. Prawda? Mm -hmm, mm -hmm, tak, a tak, szkoda. Tak Wydaje wzią. mi się, że Browning nadal e, czeka na odkrycie. Natomiast przechodząc troszeczkę do dzisiejszego mm. filmu w ubiegłym roku... No to powiedz, mu, mu. no to powiedz. Bo ja pomyślałem sobie o takiej rzeczy, o której jakby nawiązuje do tego, co, o czym mówiłeś, Patryk. Dlaczego on jest tak mało znany? Ja wiem, czytałem o tym, y, nawet wczoraj y, w takiej książce angielskiej, że jego kariera bardzo szybko się skończyła. To też obserwujesz na pewno i to... Niestety, ale musimy to powiedzieć, przyczynił się do tego filmu mhm, Tak. On na przykład na swój film Mar Mark of the Vampire, czyli film po Dziwolągach nakręcony, y, dostał o wiele, wiele mniejsze pieniądze, dlatego, że studio filmowe już mu tak y, nie ufało. Będzie okazja o tym opowiedzieć, dlaczego mhm. tak się stało po filmie Dziwolągi, ale jego kariera, uznaje się to rzeczywiście i to widać po ilości zrobionych filmów po Dziwolągach, to są zaledwie chyba mhm. dwa filmy albo trzy, mm, no, śmiercią jakby na taką naturalną skończyła, tak. umarła. Browning ten film dziwoląki pogrążył go, ale o tym powiemy także. To dlaczego. jest ciekawe, bo Dziwolągi to jest film z, zrealizowany zaraz po Drakuli, prawda? Drakula, która przyniosła mu popularność, a on zamiast kontynuować jakby wątek i karierę w tym, w tym stylu, robi coś całkowicie innego. Wiesz co, bo wydaje mi się, Patryk, że z punktu widzenia, mhm. z punktu widzenia, to jest istotne, bo nie z naszego punktu widzenia, ale z punktu widzenia producentów ówczesnych, ten film był nieudany. Tak, i do tego też dojdziemy. Dlaczego? Dlaczego mogło, dlaczego mhm. mogło ale... tak być? Natomiast chciałem wspomnieć, że w ubiegłym roku na Festiwalu Filmów Kultowych, przy którym pracuję, był pokazywane Dziwolągi. Ja się o ten tytuł starałem przez kilka lat, ponieważ bardzo trudno było dostać zgodę mhm. na jego projekcję. I też starałem się możliwie jakby mówić, możliwie dużo mówić o, o tym filmie, natomiast na samej projekcji było tam 40 może osób. To było dla mnie lekkim rozczarowaniem, natomiast zdałem sobie sprawę, że ten tytuł ani nie jest specjalnie jakoś tutaj rozpoznawalny w Polsce, ani też nazwisko reżysera. Ni, ni, zbyt wielu osobom nic nie mówi, prawda? Wiesz to, to, to, to się zgadza. Ja... Jakiś czas temu opowiadałem o dziwolongach mm -hmm. studentom szkoły filmowej i, i, i już pomijając kwestię jakby, jakby wieku, jaki to jest rocznik, ale, ale nikt nie kojarzył tego filmu. To akurat nie jest mm -hmm. studenci filmoznawca, filmoznawstwa, ale, ale no filmowcy powiedzmy, którzy, którzy oglądają filmy, również na historię filmów filmy stare. I ten film mm -hmm. zupełnie był dla nich obcy, mówię o dziwolongach. Może nałożyło się też to, że ten film nie, nie ma dystrybutorów no, w Polsce, nie ma. jeśli chodzi o DVD, mm -hmm. ale nałożyło się, nałożyło się pewnie też to, że ten film przez bardzo długi czas y, odleżał tak. swoje na półce. Nie e, on był z, z tego na ile się orientuję, w niektórych krajach nadal jest zakazany. On, y, mm -hmm. on pojawił się ponownie, został dystrybuowany po, już po śmierci Browninga. To jest chyba, chyba, mm -hmm. chyba w trzydzieści lat później, tutaj musiałbym zerknąć, kiedy Browning zmarł. No tak, 62 rok, no to on się pojawił w latach sześćdziesiątych to w zasadzie szkoda, że tak zostało odłożone na półki. Natomiast muszę ci powiedzieć tak, trochę rozluźniając naszą rozmowę, bo jest bardzo <śmulacza> dzisiaj poważne i będzie myślę, że ja ten film po raz pierwszy widziałem w kinie i to staśmy. <śmulacza> I żeby. <śmulacza> Dodam jeszcze, że demona cyrku też widziałem w kinie i też widziałem go staśmy. <śmulacza> A gdzie to widziałeś? W, nie, w, w właśnie. Komikowce? Bardzo często wspominam właśnie ten okres mojego pobytu w Cieszynie, bo yy, tam istniał i nadal istnieje taki Aha. ciekawy DKF Fafik. I tam właśnie podczas Aha. jednego wieczoru zobaczyłem Demona Cyrku i dziwolongi. staśmy, no. No. No to dobrze. Ja widziałem na studiach ten film, ale nie staśmy no. filmowej, to prawda. Okej, okay. myślę, Patryk, że powinniśmy może przejść powoli do fabuły tak. filmu, a potem zajmiemy się jeszcze różnymi niuansami produkcyjnymi. Fabuła filmu Dziwolągi przedstawia się następująco. Obserwujemy historię trupy cyrkowej. Trupy cyrkowej, która skupia oprócz akrobatów, oprócz, oprócz ludzi takich jak klauny, skupia również pewien rodzaj osobliwości, czyli ludzi, którzy są dotknięci pewnym rodzajem deformacji i kalectwa. Poznajemy niejakiego Hansa, jest to karzeł, który zakochany jest w Kleopatrze. Kleopatra to piękna kobieta, która jest akrobatką, natomiast w Hansie zakochana jest niejaka Frida. I tutaj, która jest jego narzeczoną. Która jest jego narzeczoną tak. I ciekawe jest to, że ten nawiązuje się pewien rodzaj takiego trójkątu miłosnego, ale ja nie będę wchodził w szczegóły, o tym powiemy mm -hmm. później. Cała akcja zazębia się i nabiera rumieńców w momencie, kiedy dowiadujemy się, że Kleopatra perfidnie no, kokietuje, bawi się Hansem, a tak naprawdę jest kochanką Herkulesa, faceta, który... który jest w tym cyrku spełnia rolę takiego siłacza i Frida, która, która jest osobą no, zakochaną w Hansie, ale chce jego mm, szczęścia, widzi to, co dzieje się z Hansem i Kleopatrą i sprzedaje Kleopatrze informację o tym, że prosi o to, żeby, żeby dbała o Hansa, jeśli rzeczywiście na serio traktuje to, co ich łączy, a my wiemy, że tak nie jest ale Frida nieopatrznie wyjawia pewną tajemnicę, To znaczy tajemnica polega na tym, że Hans dostał spadek, wielki spadek po swoich krewnych i jest po prostu człowiekiem bogatym. I to nieopatrznie powoduje pewne perturbacje, to Znaczy Kleopatra w zmowie z Herkulesem postanawiają wykorzystać naiwność i tą miłość Hansa skierowaną do akrobatki, do Kleopatry. Postanawia ona ożenić się z Hansem, aby zdobyć jego fortunę, a równocześnie planują morderstwo na Hansie, planują otrucie Hansa. Ten plan diaboliczny jest w toku, spełnia się, dochodzi do małżeństwa i to jest no, rodzaj perwersji, taki, taki albo, albo rodzaj diabolicznego planu Kleopatry i Herkulesa, bo nawet w, y, podczas przyjęcia weselnego Herkules jest podtruwany do szampanu czy tam do jakiegoś alkoholu dolewana mu jest trucizna. Hans czuje się coraz gorzej, ale co ciekawe koledzy, przyjaciele Hansa z tego teatru osobliwości, kaleki, y, widzą to. Są takie sceny, kiedy oni przez okna zaglądają do... Y, jak to się nazywa, takiego wozu, który, w, w wozu, w wozach, w których mieszkają ci, ci, ci mieszkańcy czy, czy, czy um, ludzie, którzy pracują w cyrku, obserwują, jak Kleopatra dolewa do różnego rodzaju lekarstw czy napojów Hansa truciznę i y, wyjawiają tę tajemnicę Hansowi. Hans, y, widząc, co się dzieje, udaje, że przyjmuje pseudolekarstwa od Kleopatry, a tak naprawdę wszyscy, wszystkie dziwolągi planują... Y, zemścić się na Kleopatrze i Herkulesie. Finałem filmu jest ta zemsta, mm. dosyć okrutna. I film kończy się tak naprawdę, finałem filmu jest to, co ci te, te, te, te, te postaci, które są wokół Hansa, robią, co robią z Kleopatrą, jak ją, jak ją każą za to, co Chciała zrobić z hansem. I ten film rzeczywiście ma dwa zakończenia, ale myślę, że będzie jeszcze mhm. o tym okazja opowiedzieć o samym epilogu filmu. Mhm. Ale tak mniej więcej pokrótce bardzo, bardzo skrótowa przedstawia się fabuła filmu, choć sama fabuła tutaj jest tak naprawdę, może nie pretekstem, ale nie jest tak istotna, jak to, co dzieje się wokół tej tak. fabuły, to, co tak naprawdę ja jeszcze, ja jeszcze tylko wtrącę do tej fabuły, że są dwie postaci dość znaczące, to jest Frozo i Wenus. Mm -hmm, mm -hmm, to już w mm -hmm. przeciwieństwie do, tak do Herkulesa i Kleopatry, akceptują odmienność y, dziwolongów. Ja mam wrażenie, tak, to, o czym powiedzieli, że cała fabuła jest pretekstem do pokazania tych dziwolongów, że w, w przypadku tego filmu bardziej Browninga m, interesuje dokumentacja. Zauważ, zauważ, ile miejsca poświęca on samej, jakby, dokumentacji y, tej odmienności. prowadza Sytuacje, w których e, każdy z tych dziwolągów w jakimś stopniu może się zaprezentować. Prawda? Tak. To jest bardzo ciekawe. Mhm. I wiesz co, ja zwróciłem mhm. uwagę, jak oglądałem ten film ostatnio, że nie oglądamy tak naprawdę przedstawienia cyrkowego, tylko oglądamy kuchnię, oglądamy tak, zaplecze tak, cyrku. Tak, tak. W tylko jednej scenie widzimy, kiedy Kleopatra ćwiczy, Ale to jest kilka tak naprawdę chwil w tym filmie, kiedy widzimy... Samą, same przedstawienia. Natomiast to, co my obserwujemy, to obserwujemy to zaplecze cyrku. Ja myślę, że Patryk, powinniśmy również powiedzieć, bo może tak jakoś bardzo zapobiegawczo chodzimy wokół tego tematu, ale moglibyśmy, moglibyśmy powiedzieć o bohaterach tego filmu, czyli, czyli o, o tej głównej w atrakcji filmu, czyli o dziwolągach. Mhm. Tak. Jednej ważnej rzeczy, Jacek, nie powiedzieliśmy. To jest rok 32, tu nie ma efektów specjalnych. Ci ludzie rzeczywiście tak wyglądali. Co to jest ciekawe, bo ja myślałem też o tym rzeczywiście, nawet nie, nawet nie o efektach specjalnych, ale ciekawe, że ja charak charak nie charakteryzacji. Nie ma, nie ma tutaj charak charakteryzacji. Jest, jest w Uniwersalu Jack Pierce, który mm -hmm. wiesz, robił charakteryzację do Frankensteina mm -hmm. i no, był genialny w tym. Natomiast tutaj tej charakteryzacji, wiem, że to zabrzmi może też mało smacznie, ale tej charakteryzacji tutaj tak. nie potrzeba. Mamy siostry syjamskie, więc złączone. Mamy ko e kobiety z brodą. mamy Przerażającego, jakby swoim wyglądzie. No nie bójmy się tego słowa, bo tak rzeczywiście jest. E, człowieka kadłubka. E, mhm. Mamy. Mamy stoszką głową. Tak, tak, tak, tak. Mamy człowieka, który no pozbawiony jest tak naprawdę odmiednicy w dół. Tak. Wszystkiego, czyli chodzi na rękach. Ha, kto tam jeszcze występuje. No tak, kały, to już wspomniałeś. Oczywiście. No, jest spora gromadka. E, mhm. Tu nie ma efektów jakby specjalnych natomiast ani żadnej, e, żadnej charakteryzacji. Natomiast wydaje mi się, Jacek, mm, muszę to wtrącić, że oglądałem wczoraj ten film chyba po raz piąty. E, to nie jest też taki film, do którego chcę zbyt często wracać, mimo że cały czas siedzi w mojej głowie. Często do niego myślami, myślami wracam, ale to nie jest jakby rozrywka. Wymaga skupienia i za każdym razem wywołuje do, u mnie takie dziwne uczucie, całkowicie niespotykany przy, przy oglądaniu innych filmów, którego nawet nie potrafię wyjaśnić. Ja bardzo, ja mam wrażenie wyjaśnić. właśnie hmm. takiego mm, dość dużego dystansu właśnie do tego filmu. E, ta historia, którą mamy, te wątki romansowe, ta intryga cała jest jak na dzisiejsze standardy dość mdła nawet przyznasz ze mną. Jest, jest taka mm -hmm. właśnie tak, tak. z lat 30. -tych. Jest bardzo prosta, momentami wręcz mam wrażenie, że nawet e, prymitywna i przesadzona. Natomiast tak jak powiedzieliśmy wcześniej, najważniejsze tutaj jest ten do, do, dokumentalizm. I to, o czym, o czym o, wcześniej tak. wspomniałeś, e, że ten film został odrzucony i nie przez studio, wynika właśnie z tego autentyzmu. Dokładnie. I dostajemy sztucznej historii w rodzaju Drakuli Browninga, Właśnie, czy innych filmów horrorów yy, z tamtego okresu, ale dostajemy właśnie cząstkę takiej prawdziwej rzeczywistości, która jest tutaj wyczuwalna, prawda? Tak, I z tego wynika jak nasze przerażenie może nie, ale, ale takie taki brak komfortu chyba przy oglądaniu tego yy, tak tak tak to, to jest bardzo indywidualne, być może nawet z niesmaczeniem tak. niektórych ludzi. Trzeba to powiedzieć, ale wiesz co, to jest bardzo ważne, co powiedziałeś i już dochodzimy do tego, dlaczego ten film przerażał swoje na półce i dlaczego wywołał tak naprawdę konsternację i przerażenie u, u, u bosów, u szefów studia MGM. To jest bardzo istotne, mhm. zwróć uwagę teraz, pomówmy o szczegółach, jeśli chodzi o, o fragmenty filmu. Początek tego filmu to taka, taki wstęp pisany, i tam w tym wstępie Browning wyjawia nam tak naprawdę ostrzeżenie przed tym filmem i pojawiają się tam między innymi takie sformułowania dotyczące mhm. właśnie dziwactw. I to jest może naiwne, ale też bardzo ładne w tym filmie i to na to również powinniśmy zwrócić uwagę z pełną powagą. I może dla nas współczesnych widzów nie jest to tak dziwne, ale być może wtedy to, ten wstęp jest, był ważny dla widzów, którzy Przychodzili do cyrku zobaczyć tego typu rozrywkę. On tam mówi, między innymi, że pewne dziwactwa, właśnie dziwolągi występują w literaturze. Tam pojawia się Goliat, mhm. przepraszam, mhm. Golem, nie Goliat, Golem, Frankenstein. mówi również o postaciach autentycznych. Tam pada, między innymi, Kaiser Wilhelm. To ciekawe, to jest postać no, współczesna prawie że, bo postać polityk, czy, czy, czy no, Kaiser po prostu Niemiec. I on był zdeformowany, miał jedną rękę krótszą, czytałem, ale mówi tam przede wszystkim Browning o takiej rzeczy, która również później zostaje jakby dopełniona albo dopowiedziana ustami Rity. Tam w tym wstępie, i Rita również to mówi do, do Wenus, my również czujemy, my również mamy serce, chociaż te, wyglądamy inaczej, jesteśmy odpychający zewnętrznie, ale my również czujemy. I... Również cierpimy. Mamy wszystkie te emocje, jakie mają zwykli mhm. ludzie. I ja mam wrażenie, Patryk, że to jest y, ten humanizm, który tchnie z tego filmu. To jest, ja wiem, to brzmi bardzo górnolotnie i bardzo poważnie, ale jest najważniejszym przesłaniem tego filmu i wręcz pokazuje Browning w tym filmie, takie jest jakby przesłanie główne tego filmu, że nie dziwolongi są odpychający i, i nie dziwolongi, którzy wyglądają no oni wyglądają surrealistycznie, można powiedzieć, nie są dość wrągane, ale, ale to ludzie zwłaszcza. Wiesz, co, to i o czym mówisz, jest zastanawiające, jest taka scena, kiedy Kleopatra już wychodzi z wozu Hansa, podczas kiedy on już jest świadomy tego, że ona go stopniowo po prostu otruwa. I on ją naśladuje przyrzeźnia po jej wyjściu, sposób jego mówienia. Tak. tak. I później mówi coś takiego, tak. o... to wy jesteście coś wspomina o dziwolongach, Jakby jej mm -hmm. y, po prostu powtarza jej słowa. Ale kiedy oglądałem ten film z, mm -hmm. y, z angielskimi napisami i zostało to wzięte w cudzysłów. Tak jakby dali ją przedrzeźniał, a ja wcześniej, mm -hmm. kiedy oglądałem z polskim tłumaczeniem właśnie w kinie, miałem y, wrażenie, że on tutaj mówi jakby do nich. I'm now. And take your medicine, my darling, or I will be late. Joshy, slimy, freaks. Chciałem jeszcze powiedzieć, że ten humanizm, który tutaj pokazuje Browning, ma dwa oblicza. Z jednej strony e, obserwujemy dziwolągi jako takie pozytywne postacie, które też się uśmiechają, odczuwają, myślą na swój e, sposób czasem, bo, bo to trzeba jednak przyznać, że niektóre z tych postaci są ograniczone. Inte, intelektualnie. Tak. Ale na pewno każda z tych postaci jest wyposażona w, emoc w emocje, także w wszelkie przykrości, jakie do nich są kierowane pod ich adresem, no to oni po prostu biorą do siebie i odczuwają. Ale też pokazuje drugą stronę, że tak jak... Yy... Ludzie już niezdeformowani fizycznie, także oni odczuwają też te negatywne mhm. emocje. potrafią być okrutni? Jak, jak, tak, jak gniew i złość, co, co pokazuje. Wiesz co, to tutaj jest bardzo ciekawe i bardzo ważne, o czym mówisz. I być może to, o czym mówisz, ja zaraz to dopełnię się jedną rzeczą. To, o czym mówisz, nie było zauważalne wtedy i to szkoda, bo to świadczy o mistrzostwie Browninga. Zauważ, że właśnie oprócz pokazywania różnych emocji, mhm. on również tam buduje takie scenki, które mają nam udowodnić, że te pozorne właśnie dziwolągi, okaleczeni ludzie fizycznie, również mają poczucie humoru. Jest tam kilka takich scen. Na przykład pamiętasz, że takie scenki są budowane z siostrami siamskimi. I tu przesadził Jacek. To jest bardzo zły wątek. To jest bardzo zły wątek, uważam. I dopiero wczoraj zdałem z tego sobie sprawę. Powiedz ty, a później powiem Tak, tak, ja zgadzam się, że to jest taki kawał... Może średni, ale, ale wiesz... Z drugiej... No bo tak, bo to jest rodzaj takiej zabawy. Zabawy rzeczywiście z tym kalectwem. I tutaj jest właśnie źle to poprowadzone mm. dlatego, ponieważ e, nie można zaprzeczać rzeczywistości. I kiedy mamy do czynienia z dwoma siostrami sięskimi, które ma, każda z nich ma swojego adoratora mm. e, i rozmawiają tak, jakby wszystko było normalnie, prawda? Mm. E, że... Jedna spotyka się z jednym, a druga z drugim. Tak, to nawet pada... Tutaj jest za, e, zaprzeczenie jakby temu, co widzimy. Mm. No, w, z takim kalectwem nie da się normalnie funkcjonować, więc nie oszukujmy się tutaj. Więc nie wiem, jak to w zasadzie potraktować. Mm. E, film jest całkowicie poważny i w sposób niezwykle poważny podchodzi do tematu. Tymczasem tutaj jakby... E, no... Podkopuje wszystko to o wszystko to, o czym, o, czym, o czym mówi w zasadzie, czyli jakby przemawia jakby za tym, żeby akceptować to kalectwo, żeby spojrzeć mm -hmm. na tych ludzi inaczej. Natomiast ten wątek jest taki troszeczkę nawet humorystyczny tak, tak, i, i nie, pasuje, nie pasuje do całości. I w zasadzie wczoraj to, to zrozumiałem, mm -hmm. kiedy oglądałem ponownie ten film, że, ten, że to jest nieudane, że ja to rozumiem, to poczucie humoru nawet można się rzeczywiście uśmiechnąć, ale w kontekście całości to jest słabe. Dobra, to wiesz co, no, no, masz rację, trzeba się z tym zgodzić. Yy, natomiast no to tak, to jest po prostu na pograniczu dobrego smaku. Natomiast mm. jest tam, yy, może bo trzeba rzeczywiście poruszać bardzo ostrożnie teraz, o, o to o czym mówimy, żeby, żebyśmy nie byli posądzeni o to, że, że jesteśmy właśnie jakimś, wiesz. Yy ludzi z XIX wieku. I mhm. oceniamy, oceniamy to, co widzimy na ekranie właśnie w sposób taki bardzo prostolinijny, no. czy prostacki. Ale jest tam scena, jeśli chodzi o humorystyczną scenę, to wrócę na chwilę do tego. Jest tam taka scena bardzo y, fajna, bo, ponieważ być może bezpiecznie rozgrywa się pomiędzy dwoma y, postaciami Wenus i y, clownem w którym, w którym ona jest zakochana, czyli postaciami, kto, które dziwągami nie są, tak to nazwijmy. Mhm. I, I mówi dużo o tym... Y, ta scena, o której chciał powiedzieć mówi dużo o tym, że Browning rzeczywiście czuł cyrk i, i, i wiedział, uh -huh. jak takimi scenkami to opisać. Jest taka scena, kiedy Wenus kłóci się z Herkulesem, wyprowadza się z jego wozu, bierze uh -huh. swoje rzeczy, idzie i mija klauna, który ma na sobie pełny, kompletny makijaż i ona do niego mówi no jasne, jest zdenerwowana oczywiście, bo była kłótnia taka między dwoma kochankami, możemy się domyśleć. Mówi do klauna, no jasne, śmiej się, tak, fajnie jest się śmiać, prawda, fajnie jest się śmiać z kobiety, proszę bardzo. I on w tym momencie, kiedy ona to mówi, patrzy na nią, ściera swój makijaż. I mm -hmm. pod, tym, pod tym, kiedy star ten makijaż, tak. pod tym makijażem jest zdziwionym, może zasmuconym człowiekiem. I to jest, wiesz, to naprawdę, to moim zdaniem Fellini, no. Jego, jego, jego takie właśnie spojrzenie na, na tą burleskę, przez trochę bez, bez tych kolorowych okularów. Jest tam taka właśnie scena pokazująca, bardzo sprytnie i ba, bardzo uważam, akurat o tej scenie, o której mówię, bardzo właściwie głębie tych, tych, tych, tych, tych postaci i tych sytuacji wszystkich. Ale Jacek zauważ, że odwaga Browninga, mamy rok 32, przejawia się w czymś jeszcze zupełnie innym. Mianowicie e, Wenus wychodzi od kochanka, od Herkulesa, prawda? Mm -hmm, Żyją mm -hmm. bez ślubu. Takie, tak. wiesz, prawda? To nie, no to tak, nie jest tak. takie oczywiste jak na tamte standardy, tym bardziej, że mamy już po wielokroć będziemy wspominać ten Chodek Sejsa, ale, no. ale już wtedy był on, no żył swoim życiem, bo filmowcy musieli się do niego stosować. To prawda. To prawda. prawda? Jestem, jest, tam, jest tam kilka takich, jestem pomijając właśnie te, te, te, to, jakby te, um, estetykę filmu. Dzisiaj, hmm. dzisiaj to może przejść w ogóle niezauważone hmm. przez tak, widza, tak, tak, ale ja trzeba to sobie uświadomić, że także... Tak, tak, tak, tak. tak, tak. Hmm. Ja właśnie chcę powiedzieć o scenie, kiedy Kleopatra wymusza na jednym Hansie, żeby ją masował, i sobie ściąga prawie wiesz, koszulkę czy tam koszulę, mhm. robiąc taki, taki dosyć głęboki dekolt, i on ją masuje po karku. Mhm. Musimy brać pod uwagę, że wtedy cenzorzy no, ostrzyli sobie zęby na tego typu sceny. Nie mhm. można było czegoś takiego pokazywać. Mhm. I to jest pewnie jeden z tych kolejnych, może nie na najbardziej istotnych, ale, ale powodów, dla których ten film musiał trafić no, na stół cenzorski, mhm. i wręcz w efekcie trafić na półkę. Żeby, żeby odleżał swoje. Ale nie wiem, czy zauważyłeś, pisałem ci wczoraj, jak oglądałem SMS-a, żebyś yy, patrzył mhm. uważnie. Pamiętasz yy, scenę pierwszego spotkania Kleopatry z Hansem, kiedy ona wychodzi już po przedstawieniu i mhm. widzi, że Hans tam się do niej mistrzy tak. i zrzuca tą odzież, tak? Prawda? I tak, on podnosi tak, tak. I, i tak dalej. I ona później odchodzi, prawda? Tak. I jest cięcie. Ale zauważyłeś o reakcję chwilę przed tym cięciem montażowym? Ona na coś patrzy i zmienia się całkowicie wyraz jej twarzy. Mnie się wydaje, że ona patrzy na Rita. Nie, nie wiadomo, Jacek, na co ona patrzy. Mm. Tam coś usunięto, to widać. Aha, okej. Okay. Wczoraj no też to zauważyłem, że ona mm. po prostu odchodzi. Ona patrzy na, na Ritę, tak? I później odchodzi zadowolona, że udał jej się niezły joke i kiedy odchodzi, ona na coś zerka i zmieniaje się wyraz twarzy. Ciekawe, na co zerkała, bo tego się nie dowiemy, bo następuje cięcie montażowe i akcja toczy się dalej. Wiesz co, ale to rzeczywiście to, o czym mówisz, ym, ten rodzaj takiej, no, jak, może nieud nie nieudolności, ale no, pewnych takich błędów widać też w pierwszej scenie, kiedy widzimy takiego naganiacza, który nagania ludzi do zobaczenia dziwac w cyrku i jest ruch kamery. Jest dziwnie pocięta to ta, ta, ujęcie. Nie wiem, czy zwróciłeś uwagę. Są jakieś takie dziwne skoki montażowe. Nie ma płynności przechodzenia jednego w ujęcie, mm. w drugie, tylko takie wrażenie, jakby jedno długie ujęcie zostało pocięte na, na ujęcia i ewidentnie są takie skoki, jesteśmy bliżej, dalej, bliżej, dalej. Co najmniej trzy razy się to pojawia w tej postaci. Więc, więc są to takie efekty, no, które wynikają pewnie z, z jakiejś albo nieudolności, albo szybkiej pracy na planie filmowym. A wiesz co, mówimy o początku. Pamiętasz scenę, kiedy um, Stoszko y, bawią się nie tylko oni, bo tam jest też również właśnie człowiek kadłub i, i, i, i człowiek bez nóg mhm. bawią się w taki idyl, idy, idy, jak to się mówi? Mhm. W takiej taki, taki rajskiej scenie. tak, tak. tak. I, I przychodzi do nich właściciel posesji. To jest kluczowa kró scena do takiego... filmu, uważam. Tak. Bardzo tak, znacząca. Tak, no? no, tak... Tak, no. Mhm. Przepraszam. Ten właściciel tej posesji prowadzony jest przez swojego takiego zarządcę. I zarządca jest bardzo taki no, nakręcony na to, żeby dziwolągi opuściły ten teren. Na co zarządca nie przystaje. Te, te, te przerażone stożko głowi, biegnął do, do kobiety, która się nimi zajmuje. Ona mówi, że to są jej dzieci, ona się nimi opiekuje. Oczywiście tutaj chodzi o pewną przenośnię. Na co ten zarządca patrzy oszołomiony mówi, dzieci? Jakie to dzieci? To dziwolągi. Na co właściciel tej posesji, czyli jakiś taki widać arystokrata, mówi, możecie zostać tyle, ile chcecie. Na co rozkłada ręce ten zarządca? No widzimy, że to jest prostak po prostu i odchodzi. Ale on trzyma w ręce również, nie wiem, czy złożyłeś page. I wyobrażamy sobie, jak ta scena skończyłaby się, gdyby nie to dobroduszne spojrzenie tego arystokraty. Ja tego dopowiem, że tego zarządcę z Pejczem gra nie kto inny tylko yy, Michael Wisorow. i to jest aktor, który grywał u Browninga, epizodyczne role. Nie wiem, czy pamiętasz yy, z Rakuli właściciela gospody, do której przyjeżdża Reinfield. Aha, tak, yy, tak, tak, na początku tak no. filmu. I, i on, on, on tam mówi, że odradza mu tą podróż w nocy. To jest właśnie Michael Wisorow. Co ciekawe, to nie jest Michael, tylko Michaił Wisorow. Mhm. I to jest emigrant z Rosji, znany w Bohemii Hollywoodskiej, znany zresztą emigracji rosyjskiej. Mówię o tym dlatego, że nie jest jedynym emigrantem z Rosji, który gra w tym filmie, w filmie Dziwolongi. Dużo było emigrantów europejskich, i między innymi Kleopatra, którą, która, która, którą, znaczy Kleopatra, czyli aktorka, która, która wciela się w Kleopatrę, czyli Olga Baklanowa również pochodzi z Rosji. Ale chciałeś coś powiedzieć na temat tej sceny jeszcze początkowej. Tak, umknęło okay. mi. Mm, zagadałem się. Wiesz co, to może szybko wspomnę jeszcze, bo jak mówimy o aktorach, to mm -hmm. szybko jeszcze wspomnę, potem zapomnę. Mówiliśmy we wstępie o Mad Maxie. Nie wiem, czy wiesz, ale... <śmiech> Trudno w to uwierzyć, ale dziwolągi w jakiś sposób łączą się z Mad Maxem. No... E, nie zgadnę sam, <śmiech> jedno, więc musisz jedno, powiedzieć. Jedno jest trzecia część Mad Maxa, ona się nazywa chyba uh -huh. Pod kopułą zagłady, z Turner Turner. I tam występuje taka postać, Master się nazywa. Pamiętasz? Takiego, taki karzeł. Taki Czy widziałeś w Tak, ten tak, mater, tak to, że lata to ta temu, wiem. Uh -huh. I tam występuje taka postać, uh -huh. władca chyba tej całej, całej, całej takiego miasta. Karzeł, który noszony jest na plecach przez takiego y, rosłego, olbrzyma. I y, trudno w to uwierzyć, ale, ale tego karła, czyli postać z Mad Maxa gra Angelo Rossitto, który tutaj występuje we Flixach, jako... Um, on on odgrywał na pewno pamiętasz, takiego wodzireja um, inicjacji tej, która następuje w, w, w, w, podczas Wesela. Kojarzysz? On chodzi z takim, z takim czarą, z takim, z takim dzbanem. To jest właśnie Angelo Rossito. Co ciekawe, Angelo Rossito grywał w filmach z Belą Lugosi, występował również, występował mnóstwo filmów, więc z nimi Uala Adamsona w filmie Frankenstein kontra Dracula, gdzie spotkał się na planie z Lonem Lone'em Junior'em. No jest to jeden z takich niewielu tych aktorów dotkniętych kalectwem, który zrobił naprawdę wielką, wielką karierę i grywał jak mówię, długo po tym, kiedy ludzie pamiętali go z filmu Freaks. On zmarł w 1991 roku. Angelo Rossita. Tutaj występuje jako, no dwudziestoparoletni bohater uh -huh. filmu tak, Ciekawe, tak. co? Uh -huh. To mi się tak y, przypomniało, żebym Dobrze. zapomniał Ale... o tym. To tyle, jeśli chodzi o aktora. Um, na razie. A co z końcową sceną, Jacek? Ona jest bardzo dyskusyjna. Ja nie wiem, jak ją od, odczytywać. Mam, mam wątpliwości. Bo jakby ta końcowa scena troszeczkę sugeruje, że mm, tak jak mm, zdeformowani są ci Ludzie tak samo nie są doskonali, nie wiem, wewnątrz. E, potrafią do najczynów okrutnych i bezlitosnych. Więc... E, mhm. Nie, nie. Wiesz co, przy okazji właśnie festiwalu, ubiegłorocznego festiwalu filmów kultowych, jedna z dziennikarek pisała o dziworongach i napisała coś takiego. Ja przytoczę może, tak? E, jego bohaterami, czyli dziwolągów, są kalecy i okaleczeni cyrkowcy. Bez rąk, bez nóg, ludzie, szkielety, tu się chyba pomyliła. E, kobieta z brodą. Nie, jeden jest tam, jest tam jedna postać, nazywa się ludzki szkielet. Taki bardzo, jest bardzo, bardzo, bardzo, bardzo chudy, chudy i człowiek jest. i oni go nazywają ludzie, człowiekiem szkieletem? Mhm, tak, tak mi się wydaje. Taki przez Ale moment się prawda. pojawiający. Którzy okazują się okrutnymi, bezwzględnymi, pozbawionymi ludzkich uczuć potworami. Ich zdeformowane ciała kryją potworne dusze. Hmm. I nie wiem, Jacek, czy można to rzeczywiście tak... Ten, ale, ale gdyby się... Wiesz co, przepraszam, human skeleton, human skeleton, to jest Dobra. Peter Robinson. Tak, no, ale wiem, wiem, o czym mówisz. Wiesz, ja to też właśnie tego, nie wiem, A, ale rozgodzi. pomyślałem w ten sposób. Gdyby w miejsce tych zdeformowanych kalek wprowadzić ludzi, którzy nie mają żadnej deformacji e, f, fizycznej, mhm. e, no to byłoby okej, okay, prawda? Tak, te, ja tak myślę. Prawda? Nie, no, każdy ma prawo w sensie, do zemsty. W sensie okej. Okay. Prawda? Okay, Chyba rozumiem. tak byśmy to odczytywali. Wiesz, e, myślę o tym, jak reaguje mhm. się, mhm. kiedy mamy do czynienia z zupełnie innymi rodzajami rodzajem filmów. Kiedy komuś dzieje się krzywda, i ta osoba za, y, mści się, prawda, na oprawce. Przyjmujemy to, ma do tego prawo, prawda? Została krzywdzona, no. Robi zły uczynek, no, ale jest to w jakimś stopniu uzasadnione. Tutaj nie tłumaczymy, prawda? Jak, jak pokazuje właśnie przykład y, tego tekstu. Nie, nie tłumaczymy przed samym sobą, no, są zdeformowani fizycznie, no to są również y, ludźmi z potwornymi duszami, jak tutaj pisze dziennikarka. Wydaje mi się, że to jest niesprawiedliwe, ale wiesz co, wracając do tego finału może powiemy dwa słowa na temat, jak to wygląda, bo wydaje mi się, że to, oprócz y, tego, co się dzieje na ekranie, ważne jest to, w jaki sposób to zostało pokazane, bo moim zdaniem finał tego filmu, może inaczej, powiem jak to wygląda, jest burza, jest rzęsisty deszcz i y, y, dziwoląki postanawiają zemścić się na Kleopatrze i na Herkulesie właśnie podczas takiego, y, takiego zjawiska przyrodniczego, co oczywiście ma oznaczenie tematurgiczne. Ich wściekłość pobudzona tutaj jest tymi grzmotami, piorunami. I jest to dramatyczne, ponieważ wozy podróżują. Widzimy, widzimy, że cały cyrk się przemieszcza i wozy się wywracają. I cała sekwencja, ucieczka zarówno Herkulesa, jak i Kleopatry odbywa się w błocie, odbywa się w strugach deszczu. Oni wszyscy są umorosani błotem i możemy sobie wyobrazić, że równie tak samo wyglądają dziwolągi. I są jeszcze yy, przez to, no, też staram się znaleźć jakieś słowo, jeszcze yy, bardziej odmienni, tak powiedzmy, są straszni ta scena naprawdę, o ile producenci MGM wytrzymali do tej sceny oglądając na klaudacji ten film to ta scena musiała ich naprawdę rozwalić, bardzo zdenerwować, bo moim zdaniem, jeśli chodzi o estetykę, to ta scena finałowa jej nie powstydziłby się George Romero wiesz ale tutaj mamy scenie. do czynienia tak jak wcześniej powiedzieliśmy, że brawnych stara się być jak najbardziej autentyczny, bliski rzeczywistości, mm -hmm. to ta mm -hmm. końcowa scena jest czystą kreacją, to widać, tak. słychać i czuć. Tak. Prawda? Tak, Mamy tak. taką estetykę kina grozy właśnie. Mm -hmm, mm -hmm. Tak, ale wydaje mi się, że Jest ten człowiek kadłubek z... pod wodzem w płocie, tak, tak z nożem w usta w ustach jest tak. przerażające. No właśnie, wiesz co, jeśli my tak mówimy, to wyobraź sobie, jakie wrażenie, no możemy sobie tego wyobrazić, jakie wrażenie musiał to robić na, nie wiem, czy na widzach, ale właśnie na dysydentach MGM-u w roku 32. Mm -hmm. Ja myślę, że są dwie sceny w tym filmie, które zaważyły w sposób kluczowy na tym, że ten film trafił na półkę. To jest właśnie scena, którą teraz opisujemy mm -hmm. i scena przyjęcia weselnego, inicjacji. Tak, tak. Kiedy dziwolągi wszyscy są już trochę podchmieleni i właśnie jeden z, jedna z postaci, o której mówiłem Wlewa rodzaj ponczu czy alkoholu do takiej, do, do, do, do, do, do, do takiej czary i wszyscy z niej piją i wszyscy śpiewają One of Us, One of ah. Us, Google Gable, One of Us. Chodzi o to, że Kleopatra, poprzez to, że wrzeniła się w, w grupę Diolongów żeniąc się z Hansem, wchodząc za mąż za Hansa, stała się częścią grupy i musi również napić się z tego samego naczynia z alkoholu i śpiewać, no, bawić się z dziwolągami, co kończy się no, dramatycznie, bo ona bawi się świetnie, kpiąc z nowych, powiedzmy w cudzysłowie, znajomych, przyjaciół, natomiast kiedy kiedy dostaje podczas tego śpiewu właśnie One was, Us, czyli jedna z nas, jedna mm -hmm. z nas dostaje do wypicia ten alkohol, momentalnie przytomnieje, momentalnie trzeźwieje, bierze do ręki tę czarę, Herkules niej lży, śmieje się, instruując ją w sposób taki ironiczny, cyniczny, no masz się napić, masz być jedną z nich. I ona wylewa. Mhm. Ona się wylewa w nich, w dziwolągów, oblewa ich alkoholem i zaczyna strasznie na nich krzyczeć. I Hans wtedy tak naprawdę, to jest bardzo ważne dla, dla, dla dramaturgii filmu, rozumie co, w, co się, w co się wplątał. Ona mówi: Jesteście odmiencami, jesteście obrzydliwi, jesteście dziwolągami, Ym, nie chcę mieć z wami nic wspólnego. I ta scena swoim wybrzmieniem i ta scena finałowa, wydaje mi się, jest najmocniejsza z całego filmu. Nie, nie, nie. Ja jednak będę obstawał przy, przy tym, że końcowa scena jest najbardziej. Nie, no to może inaczej. Na mnie te dwie mm -hmm. sceny robią największe wrażenie. Tak, tak, tak, tak. Mm -hmm. Na pewno. Pomówmy mhm. Patryku, o tym mówiliśmy, że y, jednak chyba dysydenci MGM-u zobaczyli film do końca, ponieważ film kończy się, musimy to powiedzieć, scenę, sceną ujęciem y, przedstawiającą Kleopatrę, która została okaleczona przez Dziwolągów. Mhm. Stała się tak naprawdę również częścią tego teatru osobliwości, bo jest kobietą y, kurczakiem. Mhm i jest, jest zarówno zdeformowana fizycznie, bo musimy zobaczyć ten efekt, co oni z nią zrobili, a również widzimy, że przeżyła szok, bo również no, nie jest pewnie sprawna umysłowo z tego, co widzimy. I tak kończył się w oryginale ten film. Mówię dlatego, że ci decydenci, producenci filmu widzieli go do końca, bo wymogli na Browningu, aby dograł szczęśliwe zakończenie filmu. Czyli mamy epilogi. My posiadamy wersję DVD mhm. tego filmu, gdzie oglądamy film reżyserską wersję, która kończy się właśnie nie-happy-endem jest doklejona jakby scena wymuszona przez MGM. Mhm. E, wiesz co, ja się zastanawiam nad sceną właśnie, kiedy Hans już jest e, bogatym dżentelmenem. Tak, to jest tak, ten, to jest ten tak, mgm u mhm. Ale tam pada, na no to zwraca się uwagę w dodatkach, to nie, ona, Frida mówi do niego, to nie jest twoja wina, tak. nie mogłeś, ty chciałeś po prostu... Nie, nie pamiętam dokładnie, jak, jakie słowa tam padają, mm. ale w, mniej więcej ma to takie znaczenie, że y, ona tłumaczy jego zamiary tym, bo o, Kleopatra go otruwała. natomiast nie może brać mm. odpowiedzialności za pozostałe dziwolągi, które tak okrutnie się zemściły, mm. nad którymi nie mógł zapanować. Halo? Mm, tak, ja słyszę, <głos> zastanawiam się nad tym. Y, y, y, y, wiesz, że kurczę, to jest to dziwia, się pojawia, Hans, To się pojawia mi... w dwóch zdaniach, Aha. Jacek. Mm -hmm. Tak, tak, tak, ja wiem, wiemy. Nie, ja to mm -hmm. pamiętam, bo tylko zastanawiam się, że nie do końca Rita ma rację, się postać, która mówi, ponieważ jeśli Hans nie brał czynnego udziału, tego nie widzimy, mm -hmm. ale na pewno planował całe zajście końcowe, był mm -hmm. mózgiem tej operacji, bo... Ale nie wiadomo, na, jego, nie wiadomo więc, na ile, wiesz, mm -hmm. to wszystko planował. Chociaż, chociaż tak, Jacek prawda, nie, Natomiast w... musiał wiedzieć o tym. Mm -hmm. Wiesz dlaczego? Mm -hmm. Przypominałeś sobie scenę, mm -hmm. kiedy... Hans się odkrywa, że wie o tym, że Kleopatra go stopniowo otruwa i prosi ją o buteleczkę, prawda? Są tam jego kompani w tym pomieszczeniu. Jeden wyciąga nóż, tak. drugi wyciąga pistolet. Dokładnie. Dokładnie tak. No, także musiał wiedzieć, co tak, się szykuje. Tak. On, tak. Mhm. Natomiast y, ważne jest to w tej finałowej scenie dogranej, y, że Hans wyraźnie ma wyrzuty sumienia. Rita pozostaje jakby no postacią mm -hmm. taką pomnikową przez cały film, to znaczy no kocha go. A ja powiedziałem ja, ja, no, Rita, a ja jak powiedziałem wcześniej Frida, przepraszam. Hmm. A czekaj, czekaj, to może ja się mylę. Przepraszam. Frida, to ja się mylę. Przepraszam, Frida, Frida, Frida. nie Rita, tylko Frida. Więc Frida jest taką postacią pomnikową. Kocha Hansa i, i wręcz dochodzi do takiej altruistycznej miłości, kiedy odkrywa to, że Hans kocha się w Kleopatrza. Ona chce do niego jak najlepiej. Jeśli nie może być szczęśliwy z nią, to niech będzie w ogóle szczęśliwy. I czeka jakby na niego. Cierpliwie czeka, aż Hans przejrzy na oczy. Pamiętasz scenę weselną, kiedy, kiedy Wszyscy tak. mniej lub dobrze bawią się A Frida siedzi y, Z taką marsową miną Ale nie, nie osoby, która jest zła Tylko naprawdę autentycznie smutna Ale ona bardzo dobrze gra Ta kobieta, tak, zauważyłeś? Jej kreacja mhm. jest naprawdę bardzo przejmująca To prawda, zgadzam się Zgadzam się, też na to zwróciłem uwagę nie. I ona rzeczywiście, wiesz co Kurczę, no, no, ta postać w ogóle robi jej wrażenie A wiesz gdzie gra ta aktorka? Nie, nie <głos> W czarnym Księżniku z Krainy Os Tak? Aha tak, tak. Ale Jed Jedną z mięczkinów Ale zauważ, kto jest nieobecny podczas wesela Nie ma Frozo i nie ma Wenus tak, Zastanawiające tak, Zastanawiające, to prawda Jedynymi normalnymi tutaj ludźmi jest właśnie Kleopatra i Herkules Tak, być może to wiąże się z tym, że to jest zamknięta impreza wiesz. Chodzi o tą inicjację A, e... Ale dlaczego Herkules, nie? No bo wiesz, Kleopatra go musiała ściągnąć no, na to przyjęcie. Bodyguard Natomiast y, teraz wiesz, dostrzegam właśnie, że y, pary Els, który grał Hansa, był mężem hmm. Fridy. Yy, w życiu tak, prywatnym? Tak. Fajnie, nie? O, to fajne. No. Hmm to fajne, to miłe, no. super naprawdę, fajowo, no bo ona jest tak strasznie w nim zakochana w tak, i to tak. widzisz, no mamy, że może mamy odpowiedź, dlaczego, to jest autentyczna miłość, wow, jak fajnie. superowo to miłe, no dobra, wiesz co nie wiem co jeszcze o filmie natomiast możemy powiedzieć teraz co się z nim działo z tym filmem, on nie trafił do dystrybucji i wiesz co, ty na pewno wiesz bo pewnie już wielokrotnie słyszałeś ode mnie on w, Ale, w latach trzydziestych... Tak, ta, ta, Jacek. No. Ale co? Wiesz o tym, co powiedzieć? Nie, nie, wiesz co, nie, bo tak troszeczkę wyszło, jakbyś mnie nauczał, wiesz. A ja powtarzam pytań, nie, nie, nie. tylko twoje... Już mówię, dlaczego? To źle zabrzmiało. Nie, nie nauczam cię. Chciałem powiedzieć, że wielokrotnie strzałeś ode mnie, bo ja to mówię przy okazji no. najgorszych filmów no. świata, co, co, co, co jest moim konikiem. Mówię o Dłenie Esperze i o jego filmie Sexmaniak. Mhm. Dwayne Esper, który był Hochstaplerem takim, być może jeszcze będzie okazja o nim powiedzieć, on realizował filmy no, takiego najniższego sortu. Może nie najniższego, bo jeszcze były filmy dla dorosłych, bo po, po prostu pornograficzne, ale on realizował filmy z nurtu Exploitation i on sprytnie wykorzystywał to, że jego filmy były pokazywane na zamkniętych pokazach i wyobraź sobie, że on, powiem ci to chyba właśnie, dlatego mm -hmm. o tym mówię, bo ja wspominam o tym wielokrotnie, że Dwayne Esper film Flix z dziwolągi zobaczył, że ten film nie ma dystrybutora i, i przeleży swoje pewnie i on go prezentował jako swój własny film na zamkniętych pokazach. Łącząc go z innymi swoimi filmami, takimi jak Marihuana zmienił oczywiście tytuł i tak no, licząc tak naprawdę na tę sensację, bo tutaj trzeba powiedzieć, że Dwayne Esper był reżyserem no, dziwnym. Ja mówię, może nie chcę się rozgadywać, bo może będzie okazja kiedyś powiedzieć o Esperze więcej. Natomiast ten film w latach 30 był pokazywany na nocnych pokazach dla panów, którzy ukończyli 20, 21 rok życia i, i był prezentowany jako tania sensacja. Natomiast rzeczywiście wypłynął po latach i chyba uznawany jest dzisiaj przez krytykę, przez, przez. Nawet nie chyba, bo ja mam taką książkę, gdzie jest, nie wiem, tysiąc najlepszych filmów w ogóle na świecie i ten film tam zajmuje swoje poczesne miejsce. Więc na nowo został odkryty przez krytykę jako film wybitny. Mhm. No. Ja, ja Znaczy ja uważam dziwolągi, że są wybitne, ty nie? Wiesz co, no, ja zaraz powiem coś, co, co, co pewnie cię oburzy. Ja uważam, że ten film jest jednym z największych osiągnięć kina amerykańskiego obok Nocy żywych trupów Romero. Tak, to mnie oburza. Oburza mnie ten drugi tytuł trochę. Znaczy, ja rozumiem twoje bezgraniczne uwielbienie. Patryk, patryk, patryk, znaczy, patryk może nie rozumiem, ty... co akceptuje twoje bezgraniczne uwielbienie dla Nocy żywych trupów, ale jednak nie, to nie jest ten kaliber. Ja uważam, że dziwolągi są zdecydowanie... Hmm. Ważniejszym filmem z tego, dla, z powodu, że Noc Żywych Trupów ma charakter zdecydowanie bardziej rozrywkowy niż, niż Dziwolągi. Mm, to tak, tu trzeba no, się zgodzić. Na, na właśnie. Się zgodzić, ale dlatego o, w przypadku Dziwolągów trudno byłoby pozostać tylko na poziomie takiej rozrywki, jak oglądasz. Bo ten film nie jest mm -hmm, rozrywką. Mm -hmm. Jest tam oczywiście jakaś mm -hmm. fikcja fabularna, ale. Nie, nie, tak, ma wiesz, tak, tak, tak, wiesz, wiesz, o co mi chodzi tutaj, dlatego tutaj mamy tak. zupełnie innego kalibru filmy, nie, nie, ale z kolei jakby, ty mówisz tutaj ogólnie o kinie amerykańskim, że jest to jedno z najwybitniejszych osiągnięć, mm -hmm. na pewno, tak, ten film jest, mimo, że niektóre zabiegi tutaj zastosowane w dziwolągach dzisiaj brzmią przestarzale, Natomiast i tak jestem skłonny uznać, że ten film jest ponadczasowy, że go się będzie oglądać za 10, mm. za 50 i za 100 lat. Będzie równie robił dalej tak pierunujące wrażenia. Mm, mm, mm, tak, będzie tak, powodował tak. pewne emocje u wideo. Znaczy, to różnor różnoradność tych emocji, czyli ten wacharz emocji różnych, tak, tak, ale będzie działał tak samo mocno. Wiesz co, no i właśnie na tym polega ten paradoks, o czym mówiliśmy już na wstępie, że mm, film, który sam uważasz, ja się do tego dołączam, no... Jest z filmów Browninga po, najbardziej ponadczasowy, a jest najmniej znany. Chyba, nie, może najmniej co ciekawe, nie, to tak, tak daleko Pan nie dopisane, szedł, ale. No dobra, na dobra, pewno no to inaczej, jest no to, w no, cieniu Drakuli, no prawda? Mhm. Dobra, dobra, więc jest w cieniu Drakuli, ale co innego, no to co innego może powiem. Film, który, który dzisiaj uważany jest za ponadczasowy i, i za ważne osiągnięcie kinematografii amerykańskiej, wykraczające poza zjawisko y, zwykłego horroru kina Grozy, czy kina klasy B przyczynił się do spadku tak. jego kariery, czyli do, tak naprawdę do zakończenia jego kariery w niedalekiej przyszłości. ale paradoksalnie mówimy tutaj o jednym z naj, największych osiągnięć kinematografii amerykańskiej, jeśli coś takiego w ogóle istnieje, powiedzmy Hollywood mimo wszystko, ale ten film nadal jest niedoceniony i nadal nie jest należycie dostrzegany w ogóle. Prawda? Te osoby, które go widziały, nie odmówią mu zasług. Nie odmówią mu wielkości, moim zdaniem. Ale no, ten film nie jest, wiesz, nie robi jakiejś zawrotnej kariery, nie funkcjonuje w obiegu kinowym. No, zauważ, on nie jest wydany nawet w Polsce na DVD. A w telewizji można go zobaczyć tylko i wyłącznie na TCM-ie. Ale wiesz o której godzinie? Zwróciłem na to uwagę. No, A no później, właśnie. drugie i no, no. trzecie nad ranem. No, no właśnie. Więc właśnie. ciągle wiesz. Tak. Ciągle musi być tak, jakoś tam. Bo mimo lat, hmm. ten film ciągle nadal dzieje, jest tak. przerażający. Tak, tak, tak, I budzi bardzo skrajne emocje. Dlatego... To, y to jest doskonałe kino, Jacek, no nie bójmy się tak, tego, to oczywiście. jest doskonałe kino. Ja wiem, że będę jeszcze mówił miliony razy o tym, że film jest wybitny, że film ale jest słuchaj, śmietny, na, na tym znakomite, rola... ale Aha. to jest zupełnie inny rodzaj filmu, nieporównywalny z niczym innym. Tak, tak. Ale po prostu zwróciłem uwagę, że... Ach, a macham, wiesz, że tak Aha. gestykuluje mocno, <grym> kiedy o tym mówię. tak rzeczywiście jest. <grym> Odlatujesz. Tak. Masz, i odlatujesz. Wiesz co, ale y, zwróciłem na to uwagę, my nie jesteśmy obiektywni. Dla nas prawie każdy film, który się pojawia, jest wybitny. I to dobrze. Do, nie, tylko... nie jest tak. Nie, nie, nie, nie. nie. To nie, nie, Jacek. Czasem, czasem jednak ja się dystansuję od pewnych. No, no to ja nie, suspiria, ja nie A suspiria? No. Suspira jest genialna i odczep się. Widziałeś, widziałeś sygnały 2020? Nie, nie, nie. No, A uważasz, właśnie. że one są wybitne? Jasek. Najpierw zobacz do końca. Wiesz co? Dobra, okej. Okay. Obywatel Kane lat 50, co? Nie, to są lata 70. A 70. No to jeszcze gorzej dla filmu. To prawda. Dobra, Aha. słuchaj... Mm... To jest, wiesz co, event. rzeczywiście, że, że mówimy o filmie MGM, który, który, który jest mało znany, nie jest do końca filmem klasy B, nie jest do końca filmem grozy i to, co powiedziałam na początku, to wspólnie chyba tutaj dopowiadamy, ten film trzeba zobaczyć, naprawdę jeśli nie widzieliście tego filmu, zobaczcie ten film, warto, naprawdę warto ten film tak, zobaczyć. Tak, tak, tak, koniecznie, koniecznie. Dwa słowa na temat wydania. Nigdy ten film nie został wydany w Polsce. Tak jak powiedzieliśmy, pokazywany jest gdzieś tam nocnymi porami w godzinie mało przystępnej na stacji TCM. My mamy wydania, chyba te same wydania. Ja mam wydanie brytyjskie. Na, tak, na, układ, tak, tak, na tak, okładce dobrze. jest taka okładka. Na okładce występują bohaterowie filmu. Podoba mi się ta okładka. Fajne jest, no. Tak. No jest, on... Można ten film kupić na Amazonie nie za duże pieniądze. Więc mhm. polecamy. Tam jest rzeczywiście alternatywne zakończenie mhm. komentarz historyków mhm. filmu, nie ma więcej dodatków swoją wiedzę tak naprawdę czerpiemy z literatury nie, trzy alternatywne zakończenia są trzy alternatywne zakończenia, tak e, prolog tak, jest. tak, tak. Ja i sideshow cinema fricks, sideshow cinema no się. nie jest tego zbyt dużo, ale coś jest nie, naprawdę polecam obejrzenie tego filmu gorąco, bo to jest film, którego się nie zapomni, na pewno nawet jeżeli nie zaakceptuje się do końca tej wizji Browning, Browninga, to na, na pewno ten film warto zobaczyć, na pewno jest dyskusyjny, to jest taki film, właśnie zauważ, że o tych filmach, które już są wiekowe, że te filmy, które już są wiekowe, często nie skłaniają do jakiejś dyskusji, prawda? Raczej mniej więcej wszyscy są zgodni, natomiast ten film wciąż prowokuje, wciąż jączy, wciąż... Wciąż chce się o nim rozmawiać i dyskutować, ponieważ on nadal pozostaje z... nieoczywisty. Ja cały czas, ja mówiąc to... o nim, nadal mam wątpliwości, czy to, to co w tym momencie sądzę o dziwolongach, mm, czy tak rzeczywiście jest. Nie? Ja, mogę, ja kilkakrotnie zmieniałem hmm. zdanie na temat y, tych y, dziwolongów i na temat tego zakończenia, bo wciąż nie jestem pewien tego, czy dobrze odczytuję je. No. no, to wiesz, to hmm. chyba świadczy o wielkości zarówno no, tak. jak i tego filmu. Tak, tak, tak. Bo, my... to, że to, że tak, bo mamy. I to, że z taką trudnością mówimy o tak, tym filmie. Bo mamy do czynienia, jakby nie było z filmem niszowym. <grych> nie... Wyprodukowanym przez największe Tak, idiotów, Ale jest on niszowy mi... ze względu na popularność, jaką się cieszy. Że tak, on jest znany tak, tylko oczywiście. w pewnych określonych kręgach, ale to jest wielki film. Tak. Dobrze. Dobrze. To tyle z mojej strony, bo mógłbym tam jeszcze, były, wierzę, tak. 10 minut czy więcej mówić wielki, wybitny, ponadprzecielny, ponadczasowy no, i tak dalej, aż, aż nikomu by się nie chciało zerknąć na ten film później. Dobrze. Okej, okay. to były peany Patryka skierowane w kierunku filmu Freak, ze których się przyłączam. Zapowiedzmy na koniec kolejny epizod. Będziemy omawiać film... Chyba też powinniśmy, powinniśmy powiedzieć, jak w przypadku Draculi, Anno Dominii 72, nareszcie, mm -hmm. omówimy film Rogera Kormana. Tak, tak. Z naszego ulubionego chyba cyklu, cyklu, który, który, cyklu ym, opowiadań, znaczy ekranizacji opowiadań Edgara mm -hmm. Poe omówimy film Zagora Domu Asherów. Tak, dokładnie, bardzo się cieszę. Ten film będzie pokazywany na 14. edycji Festiwalu Filmów Kultowych i to jest właśnie okazja, żeby wcześniej podyskutować na temat i samego Kormana mm. i jego ekranizacji Edgara na Po, które różnie były odbierane. Niektórzy je wielbili, niektórzy z kolei deptali za to, że nie był zbyt wierny oryginałowi literackiemu. Ja lubię i oryginał literacki, i lubię filmy Kormana, które rzeczywiście są mm. bardzo inne od tego, co można wyczytać w opowiadaniach Poe. Natomiast... Tak, tak. To jest okazja, żeby hmm. podyskutować o tym filmie, bo cały cykl, tutaj reklama, e, <laughs> cały cykl Roger Corman i Edgar Allan Poe będzie pokazywany w ramach 14. edycji Festiwalu Filmów Kultowych, który odbędzie się w Katowicach. To tak, my tam, my tam będziemy. będziemy. My tam hmm. będziemy. Hmm. I, I będziemy również, już tak. przygotowujemy się, po to za miesiąc, my będziemy również stamtąd prowadzić tak, podcast. Tak online. Tak, tak, Myślimy nawet o tym, żeby zaprosić publiczność do udziału w tym podcaście. No, nie wiadomo, co się urodzi. Tak, żeby nas pobili. No, tak. tak. Zrobimy sobie taki fight club. Patryku, jestem również ucieszony bardzo, Będziemy że... Będziemy mówić że się o, o tym, że mechaniczna pomarańcza to największych gniot wszechczasu. Ale by nas liczowali. Tak, na przykład. Nie, tak przyszło. Ja bardzo tak. lubię ten film. Dobrze. No, już mówiliśmy tak. o tym, że lubimy Kubricka. Dobra, yy, cieszę się bardzo, że omówiliśmy dzisiaj Dziwolągi. Miło było porozmawiać z Tobą na temat tego filmu. I również się przyłączam do tego, że zresztą to wiesz, każdy film, jaki tu omawiamy, naprawdę bardzo, bardzo mnie cieszy, że możemy trochę powiedzieć o kuchni powstających filmów i trochę o tym podyskutować. Ale bardzo też mnie cieszy, że w końcu zabierzemy się za naszego Boga, <śmiech> papieża kina pop, czyli tak, Rogera Corman. Tak. <śmiech> Tymczasem dał usłyszeć. Dziękuję, Dziękuję ci. Do